No, cześć, ja mam na imię Wojtek, jestem alkoholikiem. Nie piję od lutego 2019 roku, a piłem przez 30 lat bez przerwy. Moja grupa domowa nazywa się Czwarty Wymiar i jest w Warszawie. Zacznę od tego, co zawsze, to znaczy, że wiecie, jestem tak mówimy, zadowolonym klientem tej wspólnoty. Ja od jakiegoś czasu staram się mówić również wdzięcznym członkiem tej wspólnoty. Wciąż to dla mnie brzmi dziwnie, ale sam się tym, że sztuczność pojawia się wtedy, kiedy pojawia się nowa umiejętność. Dzisiaj jest strasznie zwariowany dzień, tak się trzęsę jeszcze w środku więc pewnie ta spikerka będzie dosyć taka nieskładna, ale dobra, po kolei według struktury, jacy byliśmy, co się z nami stało, jesteśmy teraz krok dziesiąty. No ja od zawsze byłem nienormalny, nie? Zawsze po prostu czułem się jakiś inny, odkąd pamiętam, od młodszych lat, od przedszkola po prostu. Czułem się inny niż wszyscy, jakiś taki, zawsze miałem wrażenie, że wszyscy wiedzą coś, czego ja nie wiem, coś takiego mega prostego, ja tego nie wiem. I dlatego moje życie jest takie dziwne i takie trudne, nie była prawda, bo moje życie było fajne, tak naprawdę zwyczajne, nic się w nim nie działo, wręcz, wręcz przeciwnie, wszystko było ok. Ja zawsze czułem jakiś taki po prostu kiepski, zły, beznadziejny. Realnie to było tak, że byłem najlepszym uczniem w szkole podstawowej i dosyć popularnym człowiekiem. W ogóle tak to wyglądało. E, oczywiście, no, mój ojciec pił i alkohol go zabił i ja go pamiętam jako bardzo fajnego, łagodnego człowieka. Najfajniejsze wspomnienia z dzieciństwa są z nim. Moja matka nie piła. Moje wspomnienia związane z nią nie są już takie fajne. No i cóż, jak do tego doszło, że, że się napiłem po raz pierwszy i poczułem od razu tą magię. To było w 8 Byłem na imprezę, nie? Ten ja, ten beznadziejny koleś, który nikomu nie podoba. Byłem na imprezy, na którą zaprosiła mnie dziewczyna, która chciała ze mną chodzić, a ja z nią nie. I bla, bla, bla. I tam byli tacy po prostu ci zajebiści kolesie yy, z klasy. I oni mi dali alkohol, to na w ramach takiego jakby żartu, nie? że ach, będzie śmiesznie. Ja się go napiłem, więc... i co? A ja powiedziałem, to dobre. I się wydarzyła magia, bo ona się dowiedziałem, że kurde Wojtek, ty jesteś taki zajebisty i ty też pijesz, to ty jesteś przezajebisty. No i w tym momencie ja po prostu odkryłem cel życia. Ja żyłem po to, żeby pić. I w zasadzie zacząłem dążyć do tego, od tego momentu bardzo szybko i bardzo z własnej inicjatywy. Aktywnie, nie, Za chwilę była jakaś następna imprezka, no to ja już... Po prostu robiłem wszystko, żeby tam ten alkohol się pojawił. E, dziewczyna, która to organizowała się nie zgodziła, więc wiecie, co zrobiłem? Kupiłem fajki, jak zacząłem palić papierosy. E, I w zasadzie e, po pierwszej klasie liceum to ja się już nadawałem po prostu na odwyk dla nieletnich, ale chyba takich nie było. Poza tym ja się tam nie wybierałem. Po prostu e, przez pierwsze lata piłem mega kasacyjnie, tak po prostu po bandzie, zawsze do oporu, gdziekolwiek by się ten opór znajdował. W drugiej klasie liceum to już w ogóle nawet nie rzegałem po alkoholu. Po prostu odcinało mnie po godzinie imprezy. Odzyskiwałem przytomność w kiblu <głos> i widziałem przez drzwi wszystkich ludzi, którzy stoją nade mną i patrzą, co się stanie. To była masakra. Po prostu e... robiłem obrzydliwe rzeczy wtedy, i bardzo mi się to podobało. Ja nie lubię patować tym hardcorem, więc nie będę tego robił. E... <śmiech> że w takim stanie e... udało mi się skończyć studia, i wtedy coś się wydarzyło, e... ponieważ ja odkryłem, że po prostu e... Stałem zupełnie sam. Nie? Wszyscy się zajęli tymi takimi nieistotnymi sprawami jak małżeństwem, e, braniem kredytów, e, znajdowaniem dobrej pracy, a ja dalej chciałem balować. i Zdało się, że to jest niemożliwe. Znowu wydarzyło się parę fajnych rzeczy. Tu się była kobieta i takie sprawy i ja po prostu wszystko pozmieniałem. W tego w swoim życiu, po prostu wydawało mi się, że przestałem pić wręcz, że jakoś sobie tak zracjonalizowałem, że to dobra, no co robiłem, to było straszne, ale to jest przeszłość. Tak się stało, bo miałem takie ciężkie dzieciństwo i ojciec i to i tamto, i, ale już sobie z tym poradziłem, nie? I, Potem przez 20 lat prowadziłem życie, które z pozoru było bardzo fajnym e, życiem człowieka, który odnosi po prostu sukcesy, ma w zasadzie wszystko, co w życiu chodzi, bo ja się, wiecie, fajnie ożeniłem e, z bardzo atrakcyjną, mocną, od siebie kobietą, miałem dwójkę dzieci, mam te dzieci. E, zacząłem robić e, ma awansować w pracy, miałem coraz więcej kasy, coraz fajniejsze stanowiska. różowałem po świecie, uprawiałem bardzo dużo sportów, niektóre z nich były ekstremalne, ciągle to zmieniałem, to był jakby ten sposób, dzięki któremu nie piłem bez przerwy. Tak naprawdę jak tylko przestawałem robić coś, to zaczynałem pić, tak to wyglądało. i. A... I wszystko zaczęło się tak po prostu psuć w momencie, kiedy na, na świat przyszła moja córka, nie Z roku na rok było jakoś coraz gorzej. Jakby coraz lepszy samochód, coraz lepsze wakacje, coraz lepsze to, a że się było po prostu coraz, coraz gorsze. I gdzieś tam w pewnym momencie to już wszystko było tak nieznośnie. To, czego ja się najbardziej bałem w życiu, to, to rozwód. Ale nasza rodzina już się tak sypała, tak po prostu to było... Te awantury były ciągłe, oddaliśmy się od siebie zupełnie. W zasadzie okazało się, że dzieci nie pamiętają nas inaczej, niż jak dwie obce osoby, które żyją obok siebie zupełnie. I tak. I, i... Kiedyś po prostu e, powiedziałem sobie, tak dłużej być nie może, stawiam wszystko na jedną kartę, wóz albo przewóz, ale oczywiście nie brałem uwag pod uwagę, że tak naprawdę nie wydarzy się to, czego ja chcę. E, I się nie wydarzyło, ale trafiliśmy na terapię par, tam się były różne dziwne rzeczy. W zasadzie był taki okres, kiedy y, po prostu Wyglądało tak, że pa, pani Beato, w panu Wojtku się otworzył kontenerek, a w pani się nie otworzył kontenerek. i Wyglądało na to, że problem jest z moją żoną, nie ze mną. Wtedy jeszcze nie było w ogóle mowy o alkoholu. Że to jakiś problem, ja z tym mam. A miałem już różne epizody. Raz w życiu przeżyłem nawet prakty z drgawkami. Potem spędziłem tydzień w szpitalu, e, tam po prostu zrobiłem taki cyrk e, ze sok. E, nudziłem się, latałem po całym tym szpitalu, poznałem jakieś dwie młode kobiety, e, to w trójkę, mieli mi zrobić rezonans z głowy, to uciekałem po prostu z tego aparatu, też wsadzili mnie tam pod narkozą. E, no, to coś się miałem po drodze jakiś tam też e, Teatrą, e, przygody, bo ja przecież miałem ze stresem, pracy, to, tu. tu, tu, tu. Hmm. Dość, że.. E, ten ostatni rok picia i ja już po prostu się czułem tak potwornie. Ze sobą, ze wszystkim. I wiecie, pierwszy raz w życiu było tak, że mi się skończyły pomysły. Pierwszy raz w życiu zacząłem myśleć, że to się nigdy nie skończy, że po prostu nigdy nie będę miał żadnej radości z życia. Było to krótce rok, zapamiętałem to zupełnie inaczej, niż było w rzeczywistości. Wydawało mi się, że to trwało wszystko bardzo długo, a tak naprawdę ten mój ostateczny zjazd to były tylko dwa miesiące. Jeszcze udało mi się wyjechać za granicę, gdzie po prostu świetnie się bawiłem w zajebistej pracy przez fajnym projekcie, przez też przez dwa miechy i chlałem bez przerwy wieczorami. Nie widziałem w tym żadnego problemu. No, wróciłem do domu i to były święta i to był po prostu koszmar. Ciągłe awantury. Ja po prostu. Zostawałem w domu, w niczym nie brałem udziału, bo siedziałem i tylko sączyłem te browary spod kocyka. A potem sobie pomyślałem, że to jest koniec. Po prostu... się Nic nie wydarzy już. Ja po prostu czekam chyba na to, żeby umrzeć, bo, bo po jest. Chciałem sobie o tym, że zawsze zadawałem sobie takie pytanie w życiu. Mój ojciec zmarł w wieku 56 lat, ja się zastanawiałem, czy ja po prostu jadę dalej czy bliżej i wtedy już sobie myślałem o tym, że... A, więc, czyli to wcześniej. No i, i w zasadzie czekałem na koniec tak naprawdę, że się... Że, nie wiem, z jakimś cudem umrę i zniknę i cokolwiek, bo też nie byłem w stanie nic zrobić, kompletnie nic. Byłem w kompletnej izolacji, tylko jeździłem do pracy, gdzie po prostu robiłem, co chciałem. Miałem super napięte relacje ze wszystkimi, i wracałem z pracy i piłem. W weekendy piłem od rana. Czekałem aż coś się stanie i nic się nie działo, to w końcu to sprowokowałem. Chyba awantura z teściową, Czy awantura, no po prostu ja chciałem, żeby ona, żeby ona cierpiała, a potrafię to robić robić na zimno, na spokojnie, na chłodno i w trzy sekundy i doprowadziłem ją do takiego stanu, że po prostu straciła kontrolę nad sobą zupełnie. Była w e... się, że zadzwoni na policję. Ja tak stałem, uśmiechałem się do niej. No to zadzwon, no to zadzwoń. I zadzwoniła. Zadzwoniła ta policja, przyjechała. Ja siedziałem za, z, zadowolony z siebie. Byłem po dwóch piwkach zaledwie. Więc o co chodzi, nie? No wreszcie, wreszcie po prostu zrobią z nią porządek. A tu przyszedł pan policjant, spisał zeznania jej, moje i powiedział tak. nie Wojtku, ma problem. I pan sobie sam z nim nie poradzi, musi pan szukać pomocy. W przypadku drugiej e, interwencji, a ta nieuchronnie nastąpi, będzie niebieska karta. Ja po prostu mnie zamurowało. Jak to? Ja? Bieska karta? Jakie paki. No, ale coś do mnie dotarło. Jeszcze przyszła do mnie córka, miała wtedy 12 lat, i powiedziała coś takiego, co po prostu sprawiło, że się poczułem po prostu ostatnią smatą dnem dna. I powiedziała: Tato, cokolwiek się teraz wydarzy, pamiętaj, że Cię kochamy dla to było po prostu porażka życia, to ja miałem być ojcem, który jest wsparciem dla dzieci, a okazało się, że, że jest odwrotnie i tego nie mogłem znieść, nie mogłem znieść siebie, nie mogłem na siebie patrzeć i po prostu okazało się, że wpadłem na ten pomysł, że mogę przestać pić. Zajęło mi to ze dwa dni, przestałem, strasznie się zrobiło. Ale nie picie nie, nie sprawiało mnie jakoś kłopotu, tylko ja oczywiście nie zaakceptowałem alkoholizmu od razu. Po prostu to był taki pomysł, przestaje pić i wreszcie jest jakieś rozwiązanie. Potem wydarzyło się coś takiego, że w końcu zaakceptowałem to, kim jestem. Moja żona, z którą wydawało mi się, że nic mnie nie łączy, ona ja nic o mnie nie wie, powiedziała coś takiego, Wojtek, nie znam, ty jak sobie coś obzdurasz, Możesz to robić latami, bez wytchnienia, bez chwili słabości. Jesteś jak maszyna. Więc ja wiem, że ty przestaniesz pić, nie będziesz pił bardzo długo, ale kiedyś zaczniesz znowu. I po prostu to mnie zmiotło, bo to miało rację. I to po prostu ja to wiedziałem nie głową, tylko każdą komórką swojego ciała. O I potem było, było strasznie przez pierwszy miesiąc nikt e, nigdzie mnie nie zaprowadził, nikt w cudzysłowie mu, mi nie pomógł, za co jestem właśnie wszystkim bardzo wdzięczny, że wreszcie po prostu wziąłem swoje życie we własne ręce i po miesiącu trafiłem na terapię. <głosy> Diagnoza trwała miesiąc, bo według e, tego kwestionariusza ja nie byłem alkoholikiem. E, po diagnozie powiedziałem, no to co, zaczynamy tą terapię? Tak, zaczynamy. No to super, ale za dwa miesiące, bo teraz to ja wyjeżdżam. I wyjechałem U, za granicę. E, naprawdę mój pierwszy rok trzeźwienia wyglądał jak po prostu jakaś bajka. E, bo jeździłem po świecie, e, bo poznawałem ludzi, bo wydarzały się niesamowite rzeczy. I ja sobie myślałem, tak, po prostu tak wygląda to trzeźwienie, to zajebiste jest to. Szkoda, że nikt mi wcześniej nie powiedział, to bym wcześniej przestał pić. Ale ono tak nie wygląda. Ale co mi to dało? Ja po prostu od razu załapałem AA na samym początku i to było takie strzyżyńskie, AA, a potem zacząłem się skręcić w innych mitingach i za granicą, więc byłem w różnych A. I bardzo dużo się nauczyłem, i bardzo szybko znalazłem swoją grupę domową, która jest nią do dziś. I tam przeżyłem to coś, co jest opisane w Wielkiej Księdze. Po prostu jak zobaczyłem tych ludzi, co tam jest, jaka tam jest radość. I po prostu ja naprawdę tego chciałem. Chciałem być taki jak ci ludzie, po prostu i bym gotów zrobić wszystko. No i zajęło mi jeszcze czasu, zanim wszedłem na kroki, ale. Wszedłem znalazłem sponsora, jest nim do dziś, jestem bardzo wdzięczny, świetny człowiek. No i co, no i normalnie. Ustawiliśmy kroki, potem e, z nienacka ja się zdziwiłem, mówię, co to tak, to już? Ja Teraz będę robił, e, co, muszę sponsorować, wcale nie mam na to ochoty, ale jakoś bardzo szybko zdarzył się. Pierwszy podopieczny i tak no, po prostu to jakoś jest, tak, że, że mi się w, układa w te klocki. Nie mam przystojów, obecnie mam dwóch podopiecznych. No i co? I, e, no i tak, i może ten dziesiąty krok, bo trochę długo gadam. Wiecie, to jest zabawne. Dla mnie on wydawał się strasznie prosty, okazał się konfundujący. E, e, bo ja ciągle słyszałem, że to trzeba tam rozpisywać urazy i tam wszystkich przepraszać, a, a ja byłem takim człowiekiem, który nie miał problemu z przepraszaniem. Przepraszanie było elementem moich kłamstw i manipulacji, więc tak naprawdę za bardzo nie wiedziałem, zupełnie się nie mogłem w tym odnaleźć. Nie? Ale też pamiętam takie sytuacje... Kiedyś zadzwonił ktoś i, i, i, i, i po prostu potraktował mnie nie, nie fair i chciał mnie wykorzystać. Ja mu to powiedziałem i, i się czułem potem jakoś tak napięciu. Zadzwonił kumpel z podobnym stażem. Pogadaliśmy o tym, on mówił, złapaj się razem, musisz do niego zadzwonić i musisz go przeprosić. A ja mówię ty, ale ja nic nie złapałem. Ja za co ja go mam przepraszać? Przecież to kurde. Wszystko jest tutaj czyste, nie, nie, nie, musisz go przeprosić, nie? A to potem zadzwoniłem do sponsora i też omówiliśmy tą, tą całą sytuację. Sponsor mi powiedział, wiesz co, tu jest wszystko okej, okay. nie masz za co przepraszać, tu po prostu zachowałeś się jak należało. A jak chcesz być taki super, super, to możesz jeszcze do nich zadzwonić i powiedzieć, y, jak chcecie, żebym wykonał tą pracę, to mogę ewentualnie to dla was zrobić na umowę zlecenie chodziło o wykonanie pewnej pracy. <śmiech> Także to jest trochę tak. Przeglądałem e... dzisiaj 12 na 12, jeśli chodzi o krok 10, to po prostu jest to niesamowity opis, z którym ja się w 95% utożsamiam. Znalazłem też podkreślenie z czasów, kiedy ja stawiałem ten 10 krok ze sponsorem i to jest nie powinniśmy się zniechęcać, jeśli zdarzy nam się któryś z dawnych błędów. Bo dla mnie dziesiąty krok to jest tak naprawdę, to jest taka ciągła inwenturka, taka mini inwenturka, mikro inwenturka. To jest to, co robię pod koniec dnia, jak nie zapomnę. A często mi się to zdarza, że po prostu na spokojnie zastanawiam się nad tym, co zrobiłem, co tak naprawdę mną kierowało, czy były moje motywacje i co ewentualnie mógłbym zrobić lepiej? Nie? Staram się to zrobić. Tak też rozważam często na bieżąco sytuacje, które mi się zdarzają. A jak nie wiem, co zrobić, to dzwonię do sponsora i po prostu o tym gadamy. I wiecie, wcale nie jest tak często w moim przypadku. To jest moje doświadczenie, nie? ja robię to tak, czy to dobrze, czy to niedobrze, nie wiem, ja tak to robię. Natomiast w kroku dziesiątym jest też bardzo jakby ważne to, że są te nowe zasady życia, według których my postępować mamy każdego dnia, po to, żeby każdego dnia trochę stawać się lepszym i trochę się rozwijać bo ponoć to ten rozwój chroni nas przed pierwszym kieliskiem, to ten rozwój sprawia ciągły, że życie zmienia się na lepsze. W tym rozdziale 12 na 12 też jest napisane w to, w co ja głęboko wierzę, że w rezultacie tych kroków to moje życie nie zamieni się w bajkę, nie spełnią się marzenia z dzieciństwa, że życie będzie normalne, będzie pełne wyzwań, będzie trudne, tylko, że ja sobie będę z tym radził. Bez lęku i bez gniewu. I po prostu przez te trudne rzeczy, przez które kiedyś nie byłem w stanie przejść, to uciekałem walko, albo po prostu zamiatałem to pod dywan. Teraz, to teraz będę mógł. I, I wydaje mi się, że to się trochę udaje, ja w tych spikerkach nie staram się nikogo przekonać do swoich poglądów ani a tym bardziej do tego, że moje życie jest teraz super, bo ja uważam, że jest super, ale ja nie mam nowej żony, dużego domu i trzech samochodów, mieszkam w wynajętej kawalerce, jestem po rozwodzie, nie mam pracy też od jakiegoś czasu, ale mam kasę, więc jakby sobie na to pozwalam żeby nie pracować, tak wygląda moje życie. Zawsze mówię, e, jeżeli meeting mm. <laughs> jest na kamerkach, że jak ja jestem, e, no to widzicie. No i w zasadzie, chyba czas minął i trzeba pozwolić mi się wypowiedzieć. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Mam, mam nadzieję, że do czegoś to moje gadanie komuś się przyda. Dzięki jeszcze raz chyba wszystko.